Tak, więc tak jak już Rafał bardzo jasno mnie przedstawił nazywam się Andrzej Mięsłek i trochę na temat tego, w jaki sposób korzystając z inspiracji ucieleśnienia można przekroczyć podstawową dystynkcję tak właściwie w świecie antropologii muzyki, w świecie problemu i badań nad muzyką, czyli pewnego rozdzielenia w ramach kartyzyńskiego dualizmu na y, zapis muzyczny i na wykonanie muzyki, które to rozdzielenie wydaje mi się bardzo ważne dla problem antypo, problemów badań antropologii muzyki w ogóle. Mhm. Przede wszystkim przyjrzymy się kwestiom zapisu, zapisu muzycznego, czy też zapisu nitowego, który właściwie poprzez ten zapis muzyczny, który jest już taki powiedzmy bardziej angażujący inne także sfery działania wykonawcy. Przede wszystkim na zapisie nutowym bazuje muzykologia analityczna, czyli to, co pozwala spojrzeć na muzykę w pewnym świetle analizy, w pewnym kontekście historycznym, także. Ale pamiętać należy, że zapis tak naprawdę służył jedynie utrwalony podstawowego zarysu utworu muzycznego, to znaczy była tak duża doza improwizacji w początkowych fazach istnienia notacji muzycznej, że po prostu zapis był jedynie pewną ramą, w której wykonawca mógł się odnieść w sposób bardzo wiążący, ale niekoniecznie musiał. Z kolei partie obligato, czyli te partie, które musiały być wykonywane zostały wprowadzone no, właściwie pod koniec tzw. muzycznej epoki baroku czyli w praktyce m.in. Anna Sebastiana Jest to wynalazek w chwili, dość niedawny jakby patrząc na spektrum historii muzyki, patrząc na spektrum historii zapisów i jest to coś, co miało pozwalać kompozytorowi przekazać swoje główne myśli. Jednak e, dzisiaj, e, ponieważ wykonawca e, często ma spełniać rolę dużo bardziej e, innowacyjną, robić dużo bardziej współpracując nie tylko jego e, wykonawcą, e, notacja e, powinna właśnie oddawać ten taki wolniejszy, luźniejszy charakter ram y, no tak nie jest, nie, nie, nie zawsze tak jest i często krytykuje się pewne wykonania za zupełnie niezgodne z zapisem. Yy, muzyka poza notami, czyli wykonanie, yy, co odnosi się do takiego melo bycia w świecie utworu, przynajmniej w wersji kilku fen fenomenologów muzyki, m.in. Roman i Gardena, yy, dot dotyczy przede wszystkim kwestii możności zapisów, znaczy w jaki sposób wykonania Odnoszą się do zapisów w pewien tylko taki symboliczny i bardzo lekko angażujący sposób. To znaczy, w jaki sposób wykonanie ucieka e, spoza dymatu zapisów. To znaczy, e, wiele jest wykonań utworów muzyki klasycznej czy e, dawnej, e, które po prostu e, pewne elementy praktyki tamtej, z tamtych czasów, pomijają. I e, nie, nie ma w tym nic złego, bo jest to pewna nowa interpretacja materiału muzycznego ale właśnie krytyka wykonania na podstawie odnoszenia się do zapisu wydaje się czymś trochę mylonym, mylonym i niecennym, ponieważ, yy, ponieważ nie, od, nie oddaje tego ulotnego charakteru fania, który wykazuje, wykazuje wykonanie właśnie w momencie słuchania. Czyli analiza percepcyjna powinna zastąpić taką stricte muzykologiczną analizę w tym projekcie antropologii muzyki, o którym, o którym mówię. <śmiech> Odnosząc się znowu do yy, Melo można zauważyć w wykonaniu pewną jedność muzycznego uniwersum, w przeciwieństwie do zapisu, które odnosi się do bardzo różnych interpretacji dźwięku, interpretacji znaków, interpretacji semiotycznej nawet. W takim razie można powiedzieć, że wykonanie, czyli muzyka poza nutami, stawia na działanie, po na działanie samego dźwięku, na bycie w świecie samego dźwięku. No właśnie, w jaki sposób rozpoznać w takim razie problem percepcji i recepcji muzyki w antropologii muzyki? czyli w jaki sposób odnieść się do tego, co właściwie jest dla nas takim terenem oczywistym, czyli czymś, co istnieje na pewno, czymś, co już tak dobrze wzrosło w paradygmat dyscypliny, że e, bardzo trudno przestać myśleć o świecie, no, w sposób inny, niż tak naprawdę przez pryzmat tzw. kultur myśli. Czyli definiując kulturę w taki dość e, tradycyjny sposób, jako szereg pewnych wytworów, zjawisk, które zachodzą na danym obszarze, e, po prostu w jaki sposób wyjść od tego, aby dostrzec pewną percepcję muzyki, która wymyka się granicom geograficznym, która w pewien sposób należy do sfery globalnych przepływów nawet, czyli pewnych czy tendencji lokalizacyjnych. Zatem taką najbardziej klasyczną i chyba najbardziej podstawową definicję muzyki, czyli, czyli definiowanie muzyki jako po zorganizowany dźwięk, jak czyni to John Blackie, należałoby spojrzeć na muzykę jako w pewien sposób ludzkiej waloryzacji dźwięku, w jaki sposób człowiek tak naprawdę ocenia, co jest muzyką, co nadaje się do tego, aby być muzyką, i wreszcie dalej, co na, należy do danej kultury muzycznej, co należy do danego, e, danego kontekstu kulturowego, i tak dalej. To oczywiście nadal funkcjonujemy w takich, takich kategoriach klasyfikacyjnych, typologicznych, które należałoby też w pewien sposób rozszerzyć i rozpisać. E, co też zrobimy za chwilę? Czyli w jaki sposób muzyka może perspektywa antropologii muzyki może wykraczać poza zapis sam w sobie i poza paradygmat kultury muzycznej, który bardzo jest jeszcze silny, przynajmniej w polskiej tradycji. Mm. To znaczy muzyka przede wszystkim funkcjonuje jakoś niejako pewna kategoria społecznej waloryzacji. Muzyka nie jest tylko zespołem wytworczy, po prostu ludzką organizacją, czyli formą działania na skalach, na tonacjach, na wysokościach, tylko właśnie muzyka jest pewnym dyskursywnym hasłem, jest pewnym symbolem, pewnym znaczeniem. No właśnie, w jaki sposób przełożyć w takim razie ucieleśnienie na refleksję metodologiczną dotyczącą antropologii muzyki. Przeponałem się na, na problemy metodologiczne, inspirowałem się przede wszystkim tekstami samo Czardasza, Ankera i i Melodotiego, Czyli przede wszystkim należałoby skierować się w stronę badań percepcyjnych czy też metody badania percepcyjnego, które umożliwiałyby w pewien sposób przekazanie nadal w naukowy sposób, co często się zarzuca tego typu, tego typu badania, przynajmniej na koncie muzycznym, w jaki sposób przezwyciężyć te bariery, zapis, wykonanie w sposób taki, aby nie skupiać się na każdym elemencie z osobna. Nie prowadzić muzykologicznie, analizy osobno w gabinecie, a osobno słuchać koncepty, i później jest nawet, czy to było dobre wykonanie, czy złe w stosunku do e, przeanalizowanego materiału. Tylko raczej e, całościowo chłonąć akt słuchania muzyki. Często nawet e, warto wziąć zapis do ręki, tak naprawdę, bo to jest po prostu e, po prostu ciekawe, ale nadal nie, nie wykracza poza ten poziom ciekawości nadal nie ma czegoś, nie ma jakiejś która pozwoliłaby całkowicie zaangażować się w odbiór dzieła muzycznego. Znaczy, w jaki sposób tak naprawdę muzyka oddziałuje na ciało jako takie, w jaki sposób ciało będące, w w świecie, jak mówimy o tym, i, i jak pisze czterdacz, uwikłane w pewną sieć sieć znaczeń, w jaki sposób to ciało takie dwubiegunowe, także staje się jednym muzycem. muzyce, to znaczy w jaki sposób ta muzyka wnika, wnika w sieć znaczeń ciała. Dotyczy to przede wszystkim problemu recepcji i waloryzacji. O tym też powiem za chwilę, jeszcze odwołując się do moich badań terenowych. Mm. W każdym razie, jeżeli się te wydaje się na tyle inspirujące, że pozwala właśnie przekroczyć te granice między zapisem muzycznym, który jest tylko jakimś przedmiotem analizy, a wykonaniem, które ma być pewnego rodzaju takim takim, takim wieszkołkiem Góry Lodowej, który, który, który, który tworzy zapis muzyczny. E, bo, chciałem jeszcze odwołać do fenomenologii percepcji nierokątkiego. E, tłumacząc trochę na grunt e, antropologii muzyki, e, należałoby spojrzeć na, e, na to, w jaki sposób możemy powiedzieć, że nie interpretujemy samego dźwięku. To znaczy, w jaki sposób ten dźwięk ma trwać, a nie ma znaczyć. E, to są oczywiście dwie różne szkoły. Cały właściwie XIX wiek polegał na konflikcie między muzyką absolutną a programową czyli właśnie tym, co odwołuje się do znaczenia dźwięku, jak muzyka programowa a tym, co kładzie nacisk na sam aspekt bycia, czyli bycia w świecie tego dźwięku na sam aspekt takiego czystego odbioru, pozbawionego wszelkich teoretycznych implikacji Odwołując się do dźwięku trwającego, trzeba oczywiście wspomnieć o teorii Husserla i Gardena, którzy właśnie w dźwięku widzieli taką formę najbardziej trwającą, najbardziej czasową muzykę definiowali jako to, co trwa. No właśnie, w jaki sposób, czyli można mówić o dźwięku w tej właśnie perspektywie fenomenologii, percepcji, jako pewnego rodzaju byciu w świecie, nie tyle właśnie pewnej sieci znaczeniowej, którą przypisywali program, programiści muzyce, tylko właśnie jako pewnego stworu samego w sobie, czym, czegoś, co współistnieje w pewnym uniwersum. Oczywiście Melo mówi, że pewna rzeczywistość istnieje poza interpretacją, jest niezmienna, jest, bardzo, jest stała i nie należy nadinterpretować pewnych zjawisk, gdyż każda interpretacja będzie nadinterpretacją. Jednak wyjściem od tego jest pewien performatywny wymiar, o którym pisze Pauline czyli właśnie to, w jaki sposób bycie w świecie dźwięku, pozwala także na bycie w świecie samego zapisu, o tym też pisał w jaki sposób tekst i tekstualność potrafią współistnieć na, na przestrzeni jednego, jednego dzieła, jednego zjawiska. To jest właśnie ten performatywny wymiar i to jest właśnie ten wymiar wykonania, na którym, na którym chciałbym się skupić przede wszystkim. Myślę, że najlepszym sposobem na wyjaśnienie tego, o co mi chodzi, będzie odwołanie się do przykładów z moich badań terenowych, które prowadziłem w latach 2012-2014 w Murafie, Murafie na Ukrainie, to jest wschodnie Podole gdzie dokonuje się pewnego rodzaju właśnie waloryzacja praktyk cielesnych, które wiążą się z odbiorem muzyki, a nie muzyki jako takiej, która gdzieś, znaczy muzyczne wartości tak, także były waloryzowane w jakiś tam odwróci sposób, ale zawsze jakby przez pryzmat praktyk cielesnych, czyli w jaki sposób muzyka, która funkcjonuje w jakichś określonych formach, potrafi wpływać na ciało, potrafi wzbudzać określone reakcje ciała. I zła muzyka, która nie potrafiła wyrazić pewnych określonych reakcji cielesnych, za zadumy, czy takiego duchowego uniesienia, które właśnie było tłumaczone jako płacz, jako ból serca, jako myśli, jako refleksja, po prostu były piętnowane jako, jako złe praktyki muzyczne, te, które takich, takich reakcji nie było obawne. Zatem moralizacja praktyk cielesnych dokonuje, dokonywała się właśnie na zasadzie odniesień do, do materiału muzycznego, który pojawiał się się, no tutaj akurat w kościele. Poza tymi reakcjami płacza, dumna refleksja, z drugiej strony działała grupa, która wywoływała, chciała wywoływać i programowo takie reakcje wywoływała. Radość, eufonię, zabawy, rozrywkę właśnie jakby w performansach tej grupy uczestniczyły także tańce, ruchy, gesty i szerzej rozumiane religijne, cielesne wrażenie treści religijnej. Przez, przez praktyki na ciele, przez praktyki cielesne i przez bycie ciała w tym świecie muzycznym wyrażone tak naprawdę były falonyzujące opinie dotyczące samej muzyki. Na, na zapisie w ogóle nie no, można było się skupić, bo sam zapis tych utworów, które, które tam słyszałem, byłby po prostu niepełny i w, w żaden sposób nie oddawałby sytuacji, sytuacji muzyki w kościele w po prostu Suchy zapis muzyczny mógłby tylko powiedzieć, na jakiej zasadzie funkcjonuje harmonia, na jakiej zasadzie funkcjonuje tonalność, na jakiej zasadzie funkcjonuje dynamika muzyki, a zupełnie nie powiedziałby, nie powiedziałby tego, co tak naprawdę było przedmiotem życia muzycznego, życia muzycznego w tej miejscowości. Aby zatem podsumować, należy zadać takie pytanie, czy zapis i wykonanie w ogóle są rozdzielne, czy kiedykolwiek mogą być rozdzielne. Powiedziałem wcześniej, odwołując się do barfa, że. Zapis też może funkcjonować sam w sobie, jakby jako, jako oddzielny twór, czyli jako pewien plik papierów I tak zresztą funkcjonował między innymi partytury Bacha przecież były często odnajdywane jako y, tam wypychacz butów czy tapeta Zatem zapis funkcjonuje, nawet na takim podstawowym dość zabawnym poziomie, dość oddzielnie w stosunku do wykonania Ale z drugiej strony Wykonania i zapisu nie należy rozdzielać w takiej płaszczyźnie właśnie analitycznie, to znaczy wykonanie jest nie tyle uzupełnieniem zapisu, a zapis wykonania i wykonania, ile jego integraną częścią. Zatem oddzielając zapisy wykonania na takie, typy, na takie typy idealne dwóch różnych tak naprawdę rodzajów ekspresji muzycznych jest moim zdaniem niewłaściwe i nietrafione i antropologia muzyki, poprzez inspirację i ma szansę właśnie te dystynkje przyznać. Ja nie, czy są jakieś pytania może do komerta? Jakieś uwagi? Tak. E, czy w takim razie skoro ten zapis klasyczny jest w jakiś sposób niewystarczający, bo nie uwzględnia y, właśnie rodzaj czy istnieją jakieś inne, może bardziej eksperymentalne rodzaje zapisów, które właśnie próbowały go uwzględnić bardziej na to wykonanie i... e, Tak, oczywiście teraz ostatnio bardzo popularny stał się typ takiego.. Y, powiedzmy, graficznego zapisu całego utworu, który, się, który korzysta z technologii motion To jest między innymi bardzo już mocno praktykowane w szkołach włoskich. W stosunku do muzyki, bo oczywiście to jest szerzej wykorzystywana technologia w filmach i grach komputerowych, w wszelkich projektach graficznych. Więc to jest pewna nowsza forma zapisu, czyli podłączanie diod na zdjęciach stawów, nawet muzykom. Czy, czy nawet częścią instrumentów i po prostu yy, patrzenie jak yy, pewne gesty cielesne czy takie właśnie yy, zachowania na scenie wpływają na brzmienie muzyki można powiedzieć oczywiście obraz z, z dźwiękiem i to było, ja z tym przynajmniej widzę najnowszą formę zapisu muzyki, która mogłaby wnieść coś do tego, yy, tego o czym mówię ale yy, ponieważ to ciągle jest jeszcze pozbawione jakiegoś teoretycznej yy, teoretycznego podłoża tak naprawdę bo z tego co wiem, to właśnie tak samo właściwie rejestrują, rejestrują te utwory i nic dalej z tym nie robią, to no, na razie to jest ciągle w fazie bardzo, bardzo początkowej. Oczywiście każdy kompozytor też ma swoje współczesny, każdy ma swoje, swoje metody zapisu, każdy, przynajmniej wielu z nich tworzy nowe, nowe metody zapisu muzycznego, co nie ma w jakiś sposób oddawać coś więcej niż tylko właśnie sam dźwięk i samą bawę. Więc yy, tak, powstają takie nowe próby i ciągle są poszukiwania tego takiego zapisu idealnego, który wszystko w sobie zamknął, ale nie wiem, czy to jest konieczne, aby po prostu wyrazić pewne treści muzyczne. Nie, nie wiem, czy ten zapis jest konieczną formą rejestracji skorowanej już w nagrania. Ja mam takie pytanie o te swoje badania terenowe. No, rozumiem, że to była muzyka ludowa, tak? Znaczy nie, to czy... była muzyka religijna, liturgiczna. Okej. Okay. Nie, nie powiedziałbym, że to jest muzyka ludowa, bo to jest już też pewnego rodzaju anachronizm, takie naprawdę. W każdym razie, to była muzyka, która powiedzmy, powstała w kontekście wiejskim i została w pewien sposób przekształcona, to jeszcze muzyka, o której mówię, czyli tam, gdzie prowadziłem badania, działały trzy zespoły. Jeden odnosił się do takiej tradycji starszych, jakby taki bardziej klasyczny. E, śpiewał po polsku, e, organista grał e, z chórem, tych pewne organy w e, Z kolei e, i tam się, pojawiał się się ma taki materiał, który organista sam tłumaczył i transponował z łaciny. Okay. Czyli, czyli jakby, był zapis oryginalny. Tak, ale tak, też. tak. Tak, tak. On jakby sam też stworzył całe całe śpiewniki, z której do tej pory się. Śpiewa, mm -hmm. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo, jeśli nie uważam. A drugi, z drugiej strony, właśnie był takim drugim biegunem, był zespół młody, który śpiewał po ukraińsku albo rosyjskim nawet. Grałem na instrumentach elektrycznych, które pokazywałem na poprzednim tutaj. E, nie wiem, czy mi Ja jestem przyjemność. Tak jak mówiłem, są bardzo kontrowersyjne reakcje i nadal no, tego nie można nazwać muzyką, tak, tak, tak naprawdę to są już treści traściwane, które w jakiś sposób, sposób zostały dostosowywane do tego regionu, do potrzeb mieszkańców. Tak dalej. Ja mam pytanie dotyczące tego. Na czym dokładnie polega zastosowanie fenomenologii Morisa Pontego do tej analizy? Dużo mówiłeś o byciu w świecie dźwięku, a nie rozumiem, czy to chodzi o bycie w świecie dźwięku wykonawcy, która wykonuje jakiś tam motoryczny program związany z instrumentem i tak jakby nie opiera się na tej wiedzy konceptualnej, która jest w zapisie w trakcie wykonywania muzyki. Czy może te osoby słuchające mają jakieś takie... O, no nie, też program emocjonalno mm. że zachowają w obliczu muzyki i czy to nie jest po prostu takie e, to rozdzielenie pomiędzy zapisem a wykonaniem, to, to jest takie analogiczne rozdzielenie do tego znaczącego i znaczonego, do, do, do znaku i znaczenia właśnie, i tak dalej, i tak dalej. E, gdzie, gdzie tu jest ten moje lopoty, nie, nie, nie jestem w stanie tego wyłamać. ja przede wszystkim skupiam się na kwestii percepcji, recepcji i waloryzacji czyli w jaki sposób to tak naprawdę widz czy odbiorca yy, doświadcza tego wszystkiego na sobie. Nawet na postaci wykonawcy się nie skupiałem za bardzo, yy, ponieważ yy, no, to jest jeszcze kolejny problem, czyli właśnie czy, co, co, co wykonawca ma tak naprawdę w głowie, czy chce przekazać jakiś projekt swój konceptualny, czy po prostu chce dobrze oddać myśl kompozytora, czy... to, to, to jest cała kolejna dyskusja. Czy ja na kwestiach percepcji, waloryzacji i recepcji? czyli na takich sprawach jakby odbioru muzyki, na sprawach estetycznych często wykonuje jakieś polityczne, religijne kwestie. <śmiech> Ale jego widzę tutaj właśnie jako taką, taką inspirację, która pozwalałaby wyjść od tego, od tego dualistycznego tak naprawdę podejścia do, do muzyki, czyli właśnie znowu udzielenia także na wykonawcę i odbiorcę tylko się właśnie na tym, w jaki sposób sam dźwięk, właśnie nie obarczony żadnymi konceptualnymi otoczkami, potrafi wpływać na ludzi. Czyli czy sam dźwięk może jakby samym sobą, bez ukłania w jakieś autorytarne konotacje, w jaki sposób dźwięk oderwany od autorytetów, czyli od autora, od wykonawcy, od programu. W jaki sposób sam dźwięk potrafi zbudować określone bardzo reakcje, w jaki sposób one są dalej palaryzowane i dlaczego są palaryzowane w ten sposób? W tym widzę tutaj perspektywę na Ja tak jak, jak Ciebie słuchałem, to też rozumiem, że mm, mówiłeś o tym, że ta perspektywa, którą Ty proponujesz, inspiruje się też tymi nazwiskami mhm. i dalej, że to ma być jakaś alternatywa dla dla perspektywy, w której muzyka po prostu znaczy, a człowiek jest z niej znaczenia, mm -hmm. tak? bo w antropologii na to, na to się kojarzę z interpretacjonizmem tak? i z, z Gibsonem mm -hmm. bardzo mocno. Nie? Natomiast rozumiem, że inspirując się merleau -Pontim i badaniami percepcyjnymi, to ja bym na przykład że to sprowadza jakby analizę nad tym, co się dzieje z tym dźwiękiem, do jakiegoś poziomu przedobiektywnego. tak? Mm -hmm. Że zanim muzyka będzie dla mnie znaczyć, ja ją zinterpretuję, ja ją jakby zinterpretuję jako obiekt, tak? to ona, e, to powiedzmy, w samej obiektywizacji tego, co, e, co się dzieje między mną a wykonawcą i utworem, tak? to już odgrywa rolę jakieś uwarunkowanie kulturowe. Tak, tak, tak.